Nie wiem, aż tak te technicznie się e, na tym nie znam, ale no, w, w każdym razie pojawiają się takie sugestia, także e, takie mówiące o tym, że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 No, z, co, do tej kalibracji co, co do tej kalibracji satelitów, to raczej wydaje mi się to mało prawdopodobne. Jeżeli, jeżeli w ogóle to, tak jak mówi tutaj Marcin, to musiałyby być satelity na bardzo niskich orbitach. Także, także wydaje mi się, że to wytłumaczenie nie jest, jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne.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 Trudno, trudnych do wyśledzenia technik naj, najtańsze. No właśnie tutaj Ark napisał, że na tym przykładem jest radio CB, które ma możliwość połączenia nawet z Georgią Południową. Jeśli chodzi o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 No, w taki sposób też nadawał m.in. Izraelski Mossad. Co prawda już od ponad roku żadnych informacji, żadnych przekazów z ich strony nie ma. Nie FSB, tylko, tylko SSB. Wiknik. SSB. To jest rodzaj modulacji używanych przez, używanej najczęściej przez krótkofalowców, gdzie wystarczy dosyć mała moc nadajnika, żeby stosunkowo daleko sygnał szedł.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 Udało się, przez jakiś czas sądzono, że to jest kolejna stacja numeryczna, że tam jacyś śpiedzy nadają itd., tak dalej, Ale jednak okazało się, że później na tej częstotliwości, na 17 17385 kHz dokładnie i 15 15400 kHz weszła stacja nadająca normalnie, jak sygnały przeznaczone, powiem, możemy powiedzieć, do odbioru komercyjnego.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 w, krajach, w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, istnieją regulacje, które zakazują, które zakazują słuchanie i odbieranie i, i przede wszystkim rozumienia tych komunikatów nadawanych tą drogą. Posłużę się tutaj cytatem z Wikipedii. Tak, wiem, bardzo wiarygodne źródła, ale tutaj akurat jest przytoczony artykuł 48 ustawy Parlamentu Brytyjskiego, Wireless Telegraphy Act z 2006. I czytamy tu innymi tak. Przestępstwo popełnia osoba, która bez zezwolenia używa aparatu radiowego w celu uzyskania informacji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 Stacja Radiowa OLX dziękuję Ci za Twój raport dotyczący odbioru e, jej transmisji. W dniu takim i takim, tu chyba 26 maja 1994 roku o godzinie 13 e, czasu miejscowego na częstotliwości 8142 kHz.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 były przypadki oślepiania satelit szpiegowskich amerykańskich, podczas gdy przemieszczały się nad terytorium, nad terytorium Chin. Miało to, działało to w ten sposób, że nakierowywano wiązkę promieniowania elektromagnetycznego skupioną na, na satelitę, co ją oślepiało, a nawet tam według niektórych danych.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 były też próby zagłuszenia, gdy ten sygnał się pojawił, były też próby zagłoszenia tego sygnału, yy, jednak dosyć, dosyć mizerne. Sygnał był na tyle silny, że po prostu po prostu nie dało się go w stu procentach zagłuszyć, czy też wyeliminować